Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Tea time Dzisiaj jak możecie um, usłyszeć właściwie, um, jest troszeczkę inny podkład, gdyż doszły mnie słuchy, że ostatni podkład um, no nie dość, że był troszeczkę zbyt głośny, to zapętlony jakby no, nie robił dobrego wrażenia i działał irytująco na niektórych słuchaczy więc postanowiłem znaleźć troszeczkę inne podkłady niż to co oferuje um, aploski program GarageBand który stosuje do um, jakby składania tego podcastu no i zobaczymy czy taki będzie lepszy bardziej zróżnicowany przez co podejrzewam też będzie się lepiej Słuchało więc dzisiaj pierwszy odcinek z nowym podkładem muzycznym. A być może kto wie w przyszłości, jeżeli będę mógł nagrywać w lepszych warunkach, no to może będzie zupełnie bez podkładu, ale to wtedy musi być już absolutna cisza. A o to bardzo, bardzo trudno. Tak więc, dzisiaj nowy podkład. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ok, dzisiejszy temat, z którym chciałbym się z Wami podzielić, jakby nasunął mi się poprzez czytanie różnych forów internetowych Polaków z żyjących tutaj w Wielkiej Brytanii. No jak również w wyniku rozmów z moimi znajomymi, czy też z innymi Polakami, których mogłem spotkać i z którymi tam udało się słowo czy dwa zamienić a mianowicie, czy warto jakby nastawiać się i bronić i kupować polskie mięso mieszkając tutaj w Anglii właśnie zdania są bardzo zróżnicowane ja rozumiem względy smakowe, no bo my jesteśmy przyzwyczajeni troszeczkę do innego innego mięsa niż tutaj oferują nam sklepy natomiast no, czy jest warto aż tak bardzo ostawać przy tym obstawać przy, przy tym polskim mięsie no bo taki duch patriotyczny w sobie wzbudzać właśnie będę się starał wam przedstawić swój punkt widzenia na ten temat Zacznę od tego, że ostatnio robiłem w swoim zakładzie audyt, czyli taką kontrolę generalnie wszystkiego, zarówno sytuacji takiej ogólnej w zakładzie, jak też papierów i wszelkiego rodzaju dokumentacji, którą musi właściciel czy też producent prowadzić. I jakby skupiłem się w tym momencie na takim to jest product description czyli, czyli opis produktu opis rzeczy, które są tutaj produkowane i jakoś tak mi wpadło i utkwiło w pamięci właśnie ten opis description dotyczący wieprzowiny i mój zakład oczywiście mówię, że to jest mój zakład w sensie, że podejrzewam, że inne zakłady mogą mieć inne wytyczne, inne swoje procedury. Ja mówię to, co znalazłem u siebie i to, co bardzo, że tak powiem, rzuciło mi się w oczy. Mianowicie mój zakład em, uznaje, czy daje jakby gwarancję świeżości wieprzowinie, która jest na półkach sklepowych, czyli tak zwany ten shelf life trzy dni. Czyli od momentu trafienia na półkę sklepową przez trzy dni ta wieprzowina powinna być świeża. Więc to już tak bardzo jakby tak powiem, otworzyło mi oczy dosyć szeroko. Przedyskutowałem to właśnie z technical managerem pracującym tutaj. No i oni tak określili e, i tego się trzymają. Później jakby w ramach e, kontaktów z rodakami miałem możliwość porozmawiania sobie z kierowcami tirów. E, I jakby ogromne moje zdziwienie było jak dowiedziałem się, że średni czas przejazdu Tira, czy jakiegoś powiedzmy większej ciężarówki z Polski do Anglii, to jest mówię średnio, to jest 3 dni więc uzmysłowiłem sobie jedno że tak naprawdę wieprzowina kupowana w Polsce i przywożona tutaj swoją świeżość spędza w transporcie bo w momencie, jeśli ona jest pakowana, ładowana do samochodu, świeża i przewożona w warunkach chłodniczych, no to te trzy dni akurat mijają w samochodzie, czyli w momencie do starczenia jej do Londynu czy tam do innego miejsca. No ona już jakby według kryteriów mojego zakładu świeża nie będzie. Jeżeli w Polsce jest mrożona i przewożona, zamrożona w ciężarówkach, no to tym bardziej świeża nie jest, tak? Bo świeże nie równa się mrożone. Czyli wychodzi na to, że mięso, które tutaj kupujemy, polskie mięso w polskich sklepach, ono nie jest mięsem świeżym. I jakby to mogłem potwierdzić tą swoją tezę, będąc ostatnio w miejscowości niedaleko Norwich, nie będę tutaj może wymaniał której, Um, osoby zainteresowane tak się dowiedzą e, znaczy domyślą właściwie jest duży, duży sklep e, naprawdę ogromny sklep z polską żywnością asortyment, no rewelacja jeszcze takiego asortymentu w żadnym sklepie nie widziałem ale być może dlatego, że naprawdę mają dużą powierzchnię i mogą więcej jakby towaru na półkach upchnąć no między innymi w asortymencie mieli polskie wędliny oraz polskie mięso no więc poszedłem sobie zobaczyć jak to wygląda i muszę wam powiedzieć to co zobaczyłem to mnie przeraziło ja bym takiego mięsa za przeproszeniem psu nie dał było to mięso polskie z polskimi naklejkami na woreczkach i tak dalej woreczki były po prostu tylko rozcięte wzdłuż i to mięso sobie tak leżało nie wiem, być może to kwestia przechowywania Ale mięso wyglądało po prostu tragicznie Było mokre Stało w tych workach W takiej wodzie z sokami Z tego mięsa Więc albo było mrożone I po prostu zostało rozmrożone I niestety ta woda wyciekła No albo po prostu być może Było źle przechowywane W każdym razie no, nie wyglądało to zbyt apetycznie I nie dziwię się, że to mięso tam stało Bo ja bym tego nie kupił no nie będę mówił o cenach, bo to nie to, nie to jest jakby tematem em, naszych rozważań, ale no jakoś tego mięsa, no była tragedia, no po prostu tragedia. No i to jakby utwierdziło mnie w przekonaniu, że no to mięso nie może być świeże tutaj w Anglii, no bo ono musi być przetransportowane. E, na przykład mój zakład wysyłając, eksportując mięso do Hongkongu, oni wysyłają to samolotem, czyli powiedzmy w piątek rano jest pakowane i w sobotę to mięso jest w Hongkongu w sklepach. Kosztuje to ogromne pieniądze, ale i takim się to opłaca. Dlatego nie wierzę w to, że tak samo jest transportowane mięso z Polski, że na Okęcie albo gdzieś tam pak do samolotu na, w ten sam dzień jeszcze jest w sklepach w Anglii. Nie, jest transportowane środkami komunikacji drogowej, Więc no, jak dla mnie jest jasne, że to mięso nie jest jednak idealnie świeże. No i teraz pytanie, czy staramy się być patriotami e, zarówno pocho jeżeli chodzi o pochodzenie, jak i o smak i e, gusta e, jedzeniowe, żywnościowe i kupujemy polskie, wiedząc, że to nie jest świeże? Czy powiedzmy najświeższe. tak, najświeższe. No, albo mamy w nosie, um, powiedzmy, lokalny patriotyzm. Mamy w nosie um, możliwość um, tego, że w... możemy kupić, tak jak mówiłem wam w poprzednim odcinku o mięsie, mięso z knurka. Powiedzmy, które tak naprawdę no, będzie tylko i wyłącznie jakąś tam niedogodnością w czasie gotowania, natomiast smakowo ono tak naprawdę nie za wiele się różni. No ale, ale mamy pewność, że to mięso jest świeże, no nawet biorąc pod uwagę matematykę. No. Idąc do sklepu, kupując mięso angielskie, mamy 50% szans, że trafimy na mięso z knurka, 50% szans, że trafimy na mięso z maciorki, czy tam z lożki. Prosta matematyka, prawda? Natomiast kupując mięso w po polskie, no to ja bym obstawiał, że mamy około 5% szans na to, że kupimy je świeże. Przy czym też nie wiem, jak odnosić się do definicji świeżości w tym momencie, no bo mówię, jeżeli biorąc pod uwagę wytyczne mojego zakładu, ono świeże już nie będzie, bo 3 dni upłynęły w czasie transportu. Więc tak mi jakoś właśnie naszło e, i stwierdziłem, że kurczę, podzielę się z Wami taką informacją, takimi moimi przemyśleniami, no bo ja wychodzę z założenia, że jesteśmy takimi klientami, jak bardzo jesteśmy świadomi tego, tych, tych, tych rzeczy, więc e, takie jest moje odczucie, takie jest moje prywatne zdanie, prywatna opinia. Dzielę się nią z Wami. Decyzja i tak oczywiście, tak jak zawsze, należy do Was. No chciałbym, żeby można było kupić mięso polskie świeże tutaj. No, jak widać, nie jest to możliwe, no jednak, jednak ta odległość pomiędzy krajami no, robi swoje. Więc przykro mi bardzo. Taka jest... Prawda, taka jest, ta, takie są realia Tak jak mówię, decyzja należy tylko i wyłącznie do Was Ten odcinek jest takim odcinkiem edukacyjnym, uświadamiającym Dzielę się z Wami tym, co wydaje mi się, słusznie wydedukowałem Następny odcinek, proszę Państwa, będzie już dosyć taki dłuższy i ciekawszy Mianowicie będę chciał poruszyć temat Klątwy emigracyjne, tak jak ja to nazywam, a mianowicie dosyć przykry temat, ponieważ, według moich rozeznań, według mojego dochodzenia i nawet zwykłych rozmów tutaj z rodakami, no, bardzo duży odsetek ludzi, właściwie związków ludzi, kończy się fiaskiem i to, ten temat chciałbym właśnie poruszyć jak to jest, że no niestety nie wytrzymujemy tej presji nie, nie wytrzymujemy tego, tego ciśnienia być może um, ale nie będę zradał szczegółów to będzie w następnym odcinku na który już serdecznie zapraszam um, szykuję się też już kolejny odcinek wideobloga będę mówił o etykiecie angielskiej czyli o takim no, dobrym wychowaniu, jak postrzegają nas Anglicy i jak, mm, jakie błędy najczęściej popełniamy, bo to mamy już powiedzmy wiele informacji. Znaczy nie tylko my, większość mm, obcokrajowców, którzy tu przyjeżdżają, no, różnią się swoim zachowaniem i swoim swoimi obyczajami od Anglików. Dlatego chciałbym jakby naświetlić to, jak Anglicy widzą nas i co najczęściej nam wytykają. W cudzysłowie oczywiście wytykają, że jakby oni zauważają te różnice i mówią, że bardzo łatwo Polaka można rozpoznać właśnie po tym zachowaniu, ale też mówię, nie zdradzam szczegółów, mam nadzieję, że w tym tygodniu się ten odcinek ukaże, nagram go, więc już serdecznie zapraszam. Reasumując ten odcinek, pamiętajmy, kupujmy to, co uważamy za zdrowe i za dobre. Czasami może patriotyzm powinien odejść na bok, zważywszy, gdy kupujemy produkty, które, które naprawdę są um, produktami mało trwałymi. Ja nie mówię tutaj o mące, cukrze, czy jakichś tam innych produktach, które mają okresy w trwałości miesiącami. Tutaj nie ma żadnej zna, żadnego um, zagrożenia według mnie. Natomiast mięso jest naprawdę produktem szybko psującym się i jeżeli chcemy jeść świeże, no musimy podjąć decyzję i, i wybrać mniejsze zło, bo wyboru idealnego chyba w tym momencie nie będzie, po prostu musimy wybrać mniejsze zło. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że nowy podcast, e, przepraszam, nowy podkład e, wam się podobał, nowa oprawa, taką będę stosował i zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Żegnam was, Mam nadzieję, że nie zanudziłem i tradycyjnie trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem.